Tu program drugi polskiego radia z Warszawy jest 16. Dwójka, jesteś na miejscu. Piotr Beczała. Przed mikrofonem Aldona łaniewska wołk Dzień dobry. Zapraszam na Wiadomości Kulturalne. Ponad 70 obrazów z kolekcji hrabiego Ignacego Korwin-Milewskiego, w tym takie arcydzieła jak Stańczyk, Jana Matejki czy Babie Lato Józefa Chełmońskiego znajdą się na nowej wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Nasza instytucja z okazji 180 urodzin i setnej rocznicy śmierci tego wielkiego kolekcjonera i zasłużonego dla kultury polskiej mecenasa postanowiła przypomnieć jego dokonania, mówi kuratorka ekspozycji Renata Hickersberger. To jest pewna luka, którą należało wypełnić. O kolekcjonerstwie w ogóle należałoby może mówić więcej, bo mówimy o artystach, a jednak ci, którzy ich utrzymują, ci, którzy kolekcjonują, tworzą kolekcje, pozwalają tworzyć sztukę, tworzą pewien gust, porządkują pewne tendencje. Także jest to szalenie potrzebna działka, o której myślę należałoby powiedzieć. Także jest to jeden z celów tej wystawy, ale głównym jest oczywiście przypomnienie o Milewskim, o którym nikt nie pamiętał. Wystawę kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski 1846-1926 można będzie oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie od piątku. Ukazały się dwie książki związane ze zbliżającymi się urodzinami Małgorzaty Szejnert, jednej z najwybitniejszych polskich pisarek, nauczycielki pokoleń reporterów i reporterek. Chwila przed podróżą, reportaże z PRL to pierwszy tak obszerny wybór tekstów autorki, które tworzą kronikę ludzkich losów z czasów Polski Ludowej. Antologii towarzyszy premiera zapisu rozmowy, jaki z reporterką przeprowadzili Dorota Karaś i Marek Sterlingow. Nosi tytuł Chłodnia, czyli Grzejnia. Z Małgorzatą Szejnert mieliśmy okazję spotkać się już podczas pracy nad biografią Jerzego Urbana, która była także kroniką dziennikarstwa, mówi Dorota Karaś. Ona w latach 70 napisała swój najsłynniejszy tekst właśnie na zlecenie Jerzego Urbana. To był tekst o arystokracji, który wywołał burzę polityczną w Polsce i duże komplikacje i dla niej, i dla osób, które ten tekst puściły do druku. Ta historia była bardzo ciekawa, ona ją pamiętała z fantastycznymi szczegółami. No i potem spotkaliśmy się na promocji biografii Urbana i myślę, że dlatego doszło później do tej naszej współpracy. Udało mi się ją poznać również od tej chłodnej strony. Ja nie mam kłopotu z redaktorami, którzy są wymagani albo którzy jakoś zdołają mi tymi ostrogami tak na grzbiecie pojeździć, żebym jeszcze dał jednego susa. Dodaje Marek Sterlingow tłumacząc tytuł książki Chłodnia, czyli Grzejnia. Rozmowa z jej autorami w piątkowym poranku dwójki. Niezwykle... Niezwykłe dzieła sztuki od współczesności po starożytność, w tym bezcenne eksponaty z Muzeum Archeologicznego w Neapolu, a także projekty słynnych twórców włoskiego designu. Tak w skrócie prezentuje się wystawa pod tytułem Archiwum Włoskiej Kreatywności, którą można zobaczyć we Włoskim Instytucie Kultury w Warszawie. Ekspozycja została zorganizowana z okazji obchodzonego dzisiaj we Włoszech Dnia Made in Italy. O wystawie opowiada jej kuratorka Klara Tozzi.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 Rosyjski artysta malarz popełnił samobójstwo po tym, gdy został aresztowany. Informacje o śmierci Andriera Akuzina podały serwisy MediaZona i Radio Swoboda. Fakt samobójczej śmierci artysty miała potwierdzić jego przyjaciółka, reżyserka Tatiana Frałowa. Według Radia Swoboda Andrzej Kuzin został aresztowany 2 kwietnia. Zamknięto go w areszcie śledczym w Komsomolsku nad Amurem. Według MediaZony tam następnego dnia artysta powiesił się. 7 kwietnia skończyłby 53 lata. Jego przyjaciółka Tatiana Frałowa przekazała redakcji MediaZony, że mężczyznę aresztowano za polubienie w internecie jakiegoś wpisu lub odpowiedź na wpis. Frałowa podkreśliła, że korespondując z nią, a Kuzin wielokrotnie pisał, iż w Rosji jedyny wolny protest to samobójstwo. Maciej Jastrzębski. Radio. To wszystko w Wiadomościach Kulturalnych. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia. Reklamy.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 Dzień dobry w środę. Dziś 15 kwietnia to 105 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Barana i zajdzie o 19.33, a imieniny obchodzą Anastazja, Bazylii, Cezary, Maksym i Wacław. Najważniejsze fakty mamy ustalone, możemy zatem rozpocząć popołudniowe spotkanie w paśmie Wybieram Dwójkę. Dziś klasyka kina w roli głównej. Nasze studio odwiedzi Roman Gutek, twórca Timeless Film Festiwalu, który w tym roku już po raz trzeci. Organizowany jest w Warszawie arcydzieła kina amerykańskiego, europejskiego i nie tylko. Hołd złożony Brigitte Bardot, pokazy filmów z muzyką na żywo, retrospektywa Barbary Sass i szeroko pojęta kinofilska uczta. Tak zapowiada się tegoroczny Timeless Film Festival, a o szczegółach Roman Gutek opowie po 16.30. Wcześniej zajrzymy na nową wystawę w Galerii Opera w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Myślę, że każdy, kto obejrzy sobie tą wystawę i, i przeczyta te wiersze z tych samych lat, znajdzie podobieństwa. Nie wiem, czy gdyby nie było tej wystawy, to było to łatwo te podobieństwa odkryć, więc to jest okazja, żeby sprawdzić, czy to się jakoś pokrywa, jak to się pokrywa. Ja też widzę to po raz pierwszy, bo są to wiersze, których ja od pół wieku nie czytałam, obrazy, których nie oglądałam, bo zajmowałam się nowymi rzeczami, więc również dla mnie to jest ciekawe. A mowa o wystawie Kangur w operze, głos Ewy Kuryluk, znakomitej malarki i poetki, powróci już za kilka chwil. To nie będzie jedyna poetka, która opowie dziś o swojej twórczości w Wybieram Dwójkę. Nie mam w ogóle jakiejś takiej nadziei, że świat nagle się polepszy, albo że znajdę jakąś receptę na to, jak, jak się nie przejmować, jak być ponad to. Nie, po prostu solidarność nas wszystkich, którzy się zmagamy. Ledum. Taki tytuł nosi nowy tom poetycki Magdaleny Jankowskiej. Więcej usłyszą Państwo o nim jeszcze w tej godzinie. Punktualnie o 17, jak co dzień, proszę spodziewać się przeglądu prasy zagranicznej, dziś z Ukrainy, a później pochylimy się nad problemami tzw. społeczności linii Otwockiej, czyli mieszkańców warszawskiego Wawra, Józefowa i Otwocka, ale także miłośników zabytków. Z Miładą Jędrysik i Ewą Jaskulską na ten temat Temat porozmawia Jakub Kukla. Wybieram dwójkę, nie zabraknie dziś także opowieści teatralnych. Zapowiemy ważne inwestycje, ale też obchody jubileuszu pewnej znakomitej warszawskiej sceny. W tym budynku mieszkają również lokatorzy. W związku z tym to jest jedyny mi znany teatr, w którym możecie Państwo spotkać panią z psem, albo w szlafroku, panią z zakupami wchodzącą. Więc to jest taki domowy teatr, jakbym to nazwał. O jakim teatrze mowa? Wszystko wyjaśni się za mniej więcej półtorej godziny. Elżbieta Malinowska, Beata Stylińska, Magdalena Łoś i Monika Zając. W tym składzie będziemy z Państwem do godziny 18. z Otenzamer i kamer Akademii poddam w Fantazji na temat laciderem Lamanoz La, La Mano z operę Mozarta Don Giovanni Franza. Danciego. Wątek operowy zainicjowaliśmy nieprzypadkowo, bo zabieramy Państwa teraz do Galerii Opera, Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Z okazji 80. urodzin Ewy Kuryluk otwarto tam wystawę obejmującą jej obrazy i autofotografie z lat 70. Jubileuszowa ekspozycja zbiega się z ponownym wydaniem młodzieńczych wierszy artystki w tomie Pani Anima, czyli Kangur, opublikowanym przez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 Pani prac to jest szczególne miejsce, jeśli chodzi o galerię Opera, no bo przecież Pani prace były również wystawiane w przestrzeniach opery, jednak to była wtedy inna galeria. Czy to jest w jakiś sposób sentymentalny powrót? Pani odbiera to szczególnie? Ja nie odbieram tego specjalnie sentymentalnie, ale tutaj mieściła się niewielka awangardowa galeria po drugiej stronie tego gmachu, był jakiś taki, był tam ruch i prowadził,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 Tamta wystawa to była skromna, z ingerencją cenzury. W końcu cenzura kazała coś usunąć, potem znów coś pozwoliła przynieść. Jest ten obraz, który się, jest takim obrazem no dosyć odważnym, ale on wtedy Miał schowany chwilowo tytuł, kiedy przyszła cenzura, bo on się nazywał Salome na tle Warszawy, więc to jest dosyć, było to drastyczne i Bogucki nie chcąc, żeby się ta cenzura, pamiętam, do tego przyczepiła, to dopiero dało się albo jakiś inny tytuł, albo coś potem tytuł, jak on wyszedł, coś takiego. To jest już zupełnie inna epoka i... No, to jest rzeczywiście wystawa artystki już stary. Chciałabym zapytać o to, jak postrzega Pani relacje między swoimi obrazami prezentowanymi tutaj na wystawie. To są prace z lat 70., a poezją, którą Pani wówczas tworzyła, bo to też zbiega się z wydaniem tomiku z Pani wczesnymi wierszami. Czy to jest bliska relacja, czy Pani widzi te dwie dziedziny jako odrębne, uzupełniające się? To są dwie zupełnie odrębne dziedziny, ale w tym samym mniej więcej czasie powstały wiersze i powstały obrazy, no i je, je, jednak napisała jej i namalowała ta sama osoba. To może je łączy, miała widocznie jakieś tam podobieństwa, ale oczywiście to są o, osobne domeny. To znaczy weźcie trudno jest bardzo opisać proces twórczy. Coś przychodzi do głowy, oczywiście jak się jest pewnie malarką, to przychodzą do głowy kolory albo pewne skojarzenia słów budzą pewne kolory. Motywy, które się używa w sztuce w danym momencie i siłą rzeczy pewnie wracają w wierszach, albo przynajmniej łatwo się znów kojarzą i tak i tak dalej. Także myślę, że każdy kto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 Przecież od zebranych, których ja od pół wieku nie miałam, nie czytałam, obrazy, których nie oglądałam, bo zajmowałam się nowymi rzeczami, więc również dla mnie to jest ciekawe, czy one jak, on, jak one ze sobą korespondują, jaki jest to rodzaj korespondencji, to jest, to jest coś, co można teraz oglądając i czytając, stwierdzić. Te prace powstawały od roku 73 do 78 i potem Ewa wyprowadziła się z Polski, mieszkała w różnych miastach i te obrazy były gdzieś pochowane po znajomych, sąsiadach, znajomych galeriach i właściwie były rozproszone po całym świecie. Ewa, kiedy sprowadziła się do Paryża, postanowiła je zebrać wszystkie i tam przeczekały aż do momentu, kiedy mogły pojawić się u nas na wystawie, czyli przez prawie 50 lat. Staraliśmy żeby pokazać wiele obszarów działalności Ewy, czyli mamy tutaj i malarstwo, i autofotografię i trochę zabrakło nam miejsca na instalację i wtedy z pomocą przyszła Galeria Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Galeria Okno na Kulturę i tam pokazaliśmy tę część twórczości związanej z instalacją. Dla Galerii Opera, w ogóle dla Teatru Wielkiego to przede wszystkim ogromny zaszczyt, że możemy tak wspaniałej, światowej artystce zorganizować wystawę jubileuszową z okazji jej 80. urodzin. Jesteśmy z tego bardzo dumni i i bardzo zadowoleni, szczególnie, że tak jak powiedziałem, w Warszawie od ponad 20 lat nie było poważnej, dużej wystawy malarstwa Ewy Kuryluk. Z Marcinem Fediszem i Ewą Kuryluk rozmawiała Monika Kopcik. Wystawę Kangur w Operze można zwiedzać w Galerii Opera w Warszawie do końca czerwca. 22 minuty po 16 zaśpiewa dla nas teraz Pino de Vittorio. chi vai turinnina chi vai l'omarumaro o il ritornella turinnina chi vai l'omarumaro ferma quand' tu ti dico ferma quand' tu ti dico Due paroli o ritornella ferma quand' tu ti dico Due paroli Koryajetari, lu, koryajetari, lu, suspiram mari. O i ritornella, il lu, suspira mari. E vidiri si mi rispuna, e vidiri si mi rispunna, mio peni. O i ritornella, e vidiri si mi rispunna, mio peni. Non mi rispunno, no. non mi rispunno, no. troppo lontano. O i ritornella, non mi rispunno, no. troppo lontano. E sotto na friscura, e sotta na friscura, chi sta tormenta? O i ritornella, e sottana na friscura, chi sta tormenta? O si ripichia, o si ripichia, lo allocchi, o i ritornella, o si ripichia, tu, lo allocchi. Si strui l'occhi e si strui l'occhi e lì, passa l'occhianto, o i ritornella, si strui l'occhi e lì, passa lo chianto. Di a lu mucaturu ti di a lo vai allà Oi ritornella ti di a lu mucaturu lo vai allà A potilu spanno allu potilu spanno allu rosa Oi ritornella potilu spanno allu perru de rosa Potilu kogli alla, o kogli alla, napulitana O i ritornella potilu cogliella napolitana. napulitana Potilu cu, potilu mannuku, cu, viento a portari O i ritornella potilu mannuku, viem tu a portari Ben portacello, va portacello, ben va portacello allo mio beni O i ritornella, ventuva portacello, porta allo mio beni Merakkanuti kada, merakkanuti kada, fa sopra mai O i ritornella, merokkanuti canutica da sopra KAPERDALI SIGILI, KAPERDALI SIGILI O DI STOKOLI O I RITURRELLA KAPERDALI SIGILI O Pino de Vittorio i zespół Laboratorio Seicento w tradycyjnej pieśni z Sycylii. Wiosna w pełni My w trakcie wiosennych porządków na naszych dwójkowych półkach z książkami. Oko tygrysa, o bestii, którą stworzył człowiek. O tej książce w audycji wybieram dwójkę. Ja jakiś czas dłuższy temu opowiadała jej autorka Marta Sawicka Danielak. Bohaterkami tej książki są tzw. Tak tygrysie wdowy, których historie Autorka zebrała w indyjskim Bengalu Zachodnim. Tygrysie wdowy są to bengalskie kobiety, które straciły męża w wyniku ataku tygrysa. Zwrócę tutaj e, uwagę na język. My powiemy ataku tygrysa, a oni mówią accident. To był wypadek. Rocznie zjadanych jest około 300 osób po stronie Indii i Bangladeszu. A dzieje się tak dlatego, że ludność tamtejsza nie ma żadnych e, odpowiednich źródeł dochodu to, dlaczego ich nie ma, to jest osobna kwestia i, co, i jak człowiek też zachodu do tego doprowadził. I idą ci ludzie, najczęściej mężczyźni, do lasu. Do lasu, czyli dosłownie do dżungli, gdzie pozyskują chrust, drewno, albo na sprzedaż, albo do celów własnych na opał. Albo sprzedają zdobyte w dżungli krabrzeczne, które odbiera bardzo chętnie rynek innych krajów azjatyckich także europejskich, nie tylko azjatyckich, albo miód a leśnej pszczoły, który jest wybitnie ceniony. Więc ci mężczyźni pozbawieni dochodu, którzy muszą utrzymać rodziny, bo są to rodziny bardzo konserwatywne, w których kobieta zostaje w domu i pilnuje domu, starszyzny i dzieci, ci mężczyźni padają ofiarą tygrysa, bo są zmuszeni przez poniekąd system, który do tego doprowadził, żeby wejść do ich terytorium i się narazić. Całą rozmowę z Martą Sawicką Daniela znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, a jeśli chcieliby Państwo przeczytać jej książkę, czekamy na wiadomości mailowe, wybieram dwójkę polskieradio.pl, a w studiu dwójki już za moment pojawi się zapowiadany gość. To Lauten Kompany i Wolfgang Kaczner w kompozycji Filipa Glasa. Gość dwójki. A w studiu jest już Roman Gutek, pomysłodawca wielu inicjatyw filmowych, w tym Timeless Film Festiwalu, którego trzecia odsłona rusza już w ten piątek. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś mi się wydaje, że pan ten festiwal wymyślił trochę dla siebie, trochę z takiej kinofilskiej potrzeby, poobcowania z tym kinem nieco dawniejszym, w czasach, w których premiera goni premierę. Warto chyba się czasem na moment zatrzymać i wrócić do takich perełek, które czasem oglądało się wiele lat temu, a czasem mogły po prostu umknąć. To prawda, tak, absolutnie. Pani ma rację. E, no właśnie, tak troszkę też mam problem ze współczesnym kinem, bo no, muszę oglądać powiedzmy 20-30 filmów, żeby gdzieś znaleźć jakąś perełkę, a czasami więcej. I tym bardziej właśnie no, na festiwalach, które no, są, są już troszkę nieludzkie, no, bo tam się pokazuje mnóstwo filmów. My też kupujemy prawa do filmów, więc no być może to też y, mój wiek sprawia, że no to współczesne kino nie do końca daje mi satysfakcji, nie chcę też już troszkę zwalniam, nie jeżdżę już na te główne festiwale, które, które no, są, są też, no trzeba mieć niezłe zdrowie, żeby przetrwać te 11 dni w kancie w Berlinie, chociaż wszyscy sobie myślą, że tam jest tak super. Pewnie, że super, no już się gdzieś, stoi się na tych słynnych schodach, chodzi się na premierowy pokaz wieczorem, a tu, nie wiem, no Mick Jagger na przykład <grym> przechodzi dwa metry obok albo metr obok i, i ogląda się te premiery. Ale rzeczywiście też mam fajnych ludzi w firmie. Mój syn też młodszy, przejmuje właściwie firmę. Więc ja poświęcam się klasyce i temu, co jest ponadczasowe. Filmom, które rzeczywiście weszły do kanonu, zapisałeś już na stałe w historii kina, są właśnie mm, ponadczasowe. Nie nadgryz je czas, bo, bo też wiele filmów niestety zestarzało się. One dzisiaj troszkę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 właśnie rekonstrukcją Oni zbierają fundusze, jemu jest łatwiej te fundusze znajdować i właśnie odnawiają filmy z kinematografii, które nie mają takiego potencjału i dzięki temu one są pokazywane na całym świecie. I też możemy odkrywać y, wiele tytułów, bo no, z różnych względów, y, chociażby z takich, że no, rocznie powstaje na świecie powiedzmy tysiąc filmów, a do polskich kin docierało, dociera 200, 250, więc oczywiście są platformy, są stacje telewizyjne, te filmy tam trafiają, ale wiele filmów, też ze względów politycznych chociażby nie trafiało do nas i mamy, nie nadrabiamy też zaległości, czy właśnie odkrywamy filmy z mniejszych kinematografii, chociażby, no, mam nadzieję, że też tutaj takim odkryciem będzie film, miniserial fiński mm, śmiertelnych strzałów, to właśnie ta fundacja z odrestaurowała kilka lat temu, taki miniserial y, fińskiego reżysera, y, który, który no był wydarzeniem, jak się pojawił ponownie. Ja widziałem ten film w Bolonii na festiwalu, to jest właśnie jeden z takich festiwali, najważniejszy chyba festiwal klasyki filmowej we Włoszech się odbywa zawsze w ostatniej dekadzie czerwca. Ja tam zobaczyłem film, no szedłem tak troszkę z, z rezerwą, no ale to rzeczywiście i nie tylko moja opinia, większość uznała ten film za odkrycie festiwala. Niektórzy wręcz mówili, że dawno nie widzieli tak dobrego filmu w ogóle, więc hmm. też ten film będzie u nas i takich odkryć, tytułów, które są mało znanych, perełek jest też sporo i to też jest rola naszego festiwalu, żeby właśnie nie tylko pokazywać ten kanon, chociaż my też ten kanon staramy się dekonstruować No właśnie trochę. o to chciałam pana zapytać, bo, bo słowo kanon oczywiście jest tutaj bardzo istotne w tym kontekście, ale kanon to jest przecież bardzo pojemne y, pojęcie, on się też y, często zmienia. Jak pan osobiście rozumie to pojęcie y, filmowego kanonu? To Ten kanon ustalają głównie krytycy filmowi, historycy kina, ludzie, którzy na co dzień zajmują się kinem i no, podobnie jak z literaturą, z muzyką, z malarstwem, no, mamy te, te znane nazwiska, czyli nie wiem, no Bergman, Kurosawa, Hitchcock i, i, i, i, i ich filmy rzeczywiście wpisały się do historii kina. No to są takie filmy, które, które no były wydarzeniami w dniach, czy w momencie premiery po prostu. I pisało się o nich, były szeroko oglądane. To no nie tylko są filmy, które gdzieś tam właśnie no krytycy, grupka krytyków uznaje za, za najciekawsze, Chociaż ten kanon też się cały czas zmienia, i takim no, przykładem znakomitym jest chociażby to, co robi Brytyjski Film Instytut i, i miesięcznik przez, przez nich wydawany Sight and Sound. Oni co 10 lat proszą około dwóch ludzi związanych w różny sposób z kinem. Ja też jestem tam zapraszany, już chyba trzy razy brałem udział w tym głosowaniu i proszą nas o wybranie najlepszej dziesiątki, według mnie, filmów w ogóle z historii kina. I no tak było przez te trzy czy cztery edycje, że właśnie no albo tam był, było 85 Feliniego, albo Obywatel Kej, no takie rzeczywiście klasyki, klasyki. I niebywałe, rok temu, czy dwa lata temu, jak była ta kolejna edycja, po prostu ogromne zaskoczenie w głosowaniu. Pierwsze miejsce zajął film belgijskiej reżyserki Chantal Ackerman. Film z połowy lat 70., 75. albo 76. roku. Trzygodzinny, Jean Dillman, 1048, bulwar, jakiś tamto adres jest, Bruksela. Film czarno-biały, w którym no, obserwujemy życie kobiety, która też dorabia sobie prostytucją, ale jednocześnie no, czujemy, że, coś, że że jest taka, że jakaś trauma jej towarzyszy, że doznała traumy. No, tą traumą później gdzieś odkrywamy. Był Holokaust. Zresztą Chantala Kerman ma polskie korzenie też żydowskie i ona nigdy tego nie ukrywała. Ale to było zaskoczenie, no, bo to jest film... Właściwie no, jednym z głównych tematów jest czas też i upływ czasu. Upływ czasu. I, i, i jest wielu reżyserów, którzy zajmują się też czasem w kinie, ale no, to nie miejsce, żeby o tym mówić. Więc to było zaskoczenie, ten kanon się też oczywiście zmienia. Ale oczywiście no my się staramy i pokazujemy tutaj właśnie takie nieśmiertelne tytuły, które, które się oglądało, który się dyskutowało i do których chce się też wracać. I też widzimy właśnie, że przychodzą babcie, dziadkowie z wnuczkami, wnukami. I to też jest super. Jest bardzo dużo młodzieży i naszą rolą też jest, czy jednym z założeń, żeby pokazywać te filmy z odnowionych kopii też. Że właśnie, żeby jakość była dobra tych projekcji, żeby je oglądać na ekranach kin w kinie razem z innymi, bo to też jest super ważne. Zwłaszcza w y, czasie, w którym platformy y, zalewają nas wciąż nowymi treściami, mam wraże wrażenie, że zupełnie inne staje się. Pójście do kina dwie godziny w ciemnej sali z, doskonałym, z doskonałą jakością obrazu i doskonałym dźwiękiem, a tu już od razu myślę o muzyce, która przecież też jest bardzo ważnym elementem Timeless film festiwalu od samego y, początku. Tym razem z muzyką na żywo będzie można obejrzeć chociażby film rękopis znaleziony w Saragosie. No mówiąc o kanonie, no to absolutne arcydzieło polskiego kina. No w ubiegłym roku świętowaliśmy setną rocznicę urodzin Wojciecha Jerzego Hasa, reżysera tego filmu. Film z początku lat 60. Film Wydarzenie i to właśnie znowu już, po trzeci raz wspominam Martina Scorsese i jeszcze dwa jego filmy też pokazujemy w programie. On odnowił jeszcze, jeszcze w momencie, kiedy nie było kopii cyfrowych, kopię 35 mm i pokazywał w Stanach, na uniwersytetach. I, i zresztą no, ten film, i Buñuel w swoich wspomnieniach wspomina David Lynch, zachwycony, tak, pokażemy ten film z muzyką na żywo. I też co ważne, muzykę do tego filmu skomponował Krzysztof Penderecki, i to, był, to była. To był jedyny film, do którego on ścieżkę dźwiękową skomponował od początku do końca i świadomie to, to zrobił. Miał dystans, duży dystans do muzyki ilustracyjnej, jak to, jak to mówił, ale... Mm, po prostu jego, muzyki, jego, muzyka jest jego muzyka jest w wielu filmach. Lśnienie Kubricka, Egzorcysta, Katyn Wajdy i wiele innych krótkich, eksperymentalnych filmów, ale to jest jedyny film, do którego on skomponował świadomie ścieżkę I ta ścieżkę muzyka dźwiękową. jest w sumie jedną z bohaterek tego filmu. Nie tak, można o tak, nim myśleć i ta, i ta, właśnie bez muzykę, tej No to jest oczywiście eksperymentalna muzyka. Jest też klasyczna muzyka z Beethoven. Jest ona do radości, z, z, z, jakby, no, do pasowana troszkę, przearanżowana, zaaranżowana, to się tak nazywa właśnie dla potrzeb filmu i też, co ciekawe, muzykę Krzysztofa Pendereckiego, tą oryginalną, wykona zespół małe, ma, młode, przepraszam, Małe Instrumenty z Wrocławia. Oni zresztą no, debiutowali na Nowych Horyzontach, więc z, z bitkami się zrobiła. Grają na małych instrumentach rzeczywiście i, i, i też nagrali Chopina, jeżdżą po świecie, promują Polskę Yeah. <laughs> i oczywiście muzycy e, o, o, Teatru Wielkiego Opery Narodowej, skład kameralny, wykonatą muzykę i dwóch gitarzystów, no bo ta akcja się dzieje w Hiszpanii, jak część z państwa na pewno wie i więc mamy też nie może zabraknąć gitary, więc to będzie naprawdę spektakularne wydarzenie w Operze Narodowej 27 kwietnia na zakończenie festiwalu. Oprócz tego dwa zupełnie różne projekty. Jeden film fiński, współczesny film niemy, czarno-biały, skład dający się z trzech nowel, ale no, takim, no, taką atrakcją będzie to, że kilkunastu osobowa orkiestra kinowa Finowie, fin... dziewczyny i chłopaki z Finlandii przyjeżdżają, zagrają to na żywo, ale jeszcze dodatkową atrakcją i może jeszcze większą będzie to, że mamy tak zwanych foley artystów, czyli artystów, którzy na co dzień zajmują się, imitują dźwięki do filmów w studiach. Wszystkie hmm. stukania, odgłosy, zamykania drzwi, krople deszczu spadające. Oni to zrobią na żywo. Dostaliśmy zdjęcia różnych materiałów, jak jakie potrzebują i to jest rzeczywiście zabawne, bo, bo żwiru musimy mieć parę kilo, ileś butelek, bo jedna z tych nowelek ma tytuł Bimrownicy, więc to będzie przednie super wydarzenie 26 wieczorem w Kinie Luna i wcześniej, bo, bo 24 w piątek w Mazowieckim Instytucie y kultury na elektoralnej, zagrają muzycy niezależnej, alter, alternatywnej sceny mm, z Berlina, zagrają muzykę i pokażą różne wizualizacje inspirowane włoskimi filmami Giallo. To są filmy, które powstawały w latach 60. -tych, 70., -tych, robione troszkę z przymrużeniem oka, właśnie na podstawie to Giallo to jest od okładek, od żółtych okładek właśnie takich brukowych kryminałów, thrillerów. To te filmy były robione z takim przymrużeniem oka. Dzisiaj powiedzielibyśmy to w kl filmy klasy B, no ale to takie zjawisko zjawisko ciekawe bo, bo też znani twórcy robili realizowali te filmy a na przykład Ennio Moricone też pisał muzykę do tych filmów i oni zainspirowani tą muzyką Ennio Morricone i tymi filmami właśnie no, z, z, mają taki program właśnie, który zostanie wykonany 24 w Mazowieckim Instytucie Kultury. Będą też mamy w sekcję Timeless Suns gdzie pokażemy filmy, pokażemy w, w, w, dokumenty o dwóch pierwszych właściwie wielkich festiwalach filmowych w Monterey Pop w 67 roku i Woodstock i To wersję reżyserską pokażemy, co też jest ogromną tutaj gratką, prawie cztery godziny ten, ten film trwa w sumie. Pokażemy też y, The Band, to jest film właśnie Martina y, The Last Waltz, y, ostatni waltz, y, y, zapis ostatniego pożegnalnego koncertu grupi, grupy The Band, ale też ciekawy, to jeden z lepszych w ogóle dokumentów o, o, o, o, o koncertowych, zapisów koncertowych, bo Martin Scorsese zdecydował się po pierwsze zrobić bardzo ciekawą scenografię w tym teatrze, chyba w San Francisco, jak dobrze pamiętam. A jednocześnie filmowało ten koncert siedmiu czy ośmiu znakomitych operatorów. I jeszcze w tym cyklu pokażemy też The Cure, koncert z Hyde Parku z 2018 roku, gdzie The Cure fetował 40-lecie powstania. Oprócz tego, też być może część z Państwa wie, za kilka tygodni cały świat muzyczny będzie fetował setną rocznicę urodzin Majsa da Davisa. Oczywiście. I mamy też specjalny cykl, gdzie pokażemy window na szafot, oczywiście z muzyką Majsa Davisa. I mamy gratkę, naprawdę mamy taką dużą gratkę, bo pokażemy film australijski Dingo z początku lat 80., gdzie Miles Davis zagrał jedyną rolę jako aktor. grał oczywiście muzyka jazzowego, no ale to jest unikalny film i zapis koncertu z Filharmonii z Monachium chyba z 87. roku trwający godzinę Smaczek, no plus dokument o, o, o Birth, of the, Birth of the Cool, chyba to się tak nazywa, dokument taki. No, o, o twórczości i muzyce, muzyce Majsa Davisa. No jeszcze kilka innych filmów muzycznych, ale to zachęcam do postudiowania, do przejrzenia strony internetowej, bo A pokazujemy ponad studiować. 150 filmów Otóż to w sumie. skupiliśmy się na wątkach muzycznych, ale przecież właściwie bardzo wiele miejsc na świecie dzięki Timeless Film Festivalowi można odwiedzić. Tyle na dziś. Proszę odkrywać, co Timeless Film Festival ma do zaoferowania już od piątku w Warszawie. A o programie opowiadał pomysłodawca tego festiwalu, Roman Gutek. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję serdecznie i zapraszam oczywiście do festiwalowych kin. muzykę Nicola Paganiniego można grać na trąbce? Oczywiście, jeśli jesteście Wintonem Marsalisem. Artyście towarzyszył zespół Eastman Wind Ensemble. Przed kilkoma chwilami rozmawialiśmy o poezji kina, teraz porozmawiamy o poezji. Kropka. Ledum. Taki tytuł nosi nowy, dziesiąty już tom poetycki Magdaleny Jankowskiej. Poetka, krytyczka teatralna, prozaiczka gościła niedawno w Muzeum Czechowicza w Lublinie, gdzie opowiadała o swojej twórczości. Dwa marsze. Epoka niedoborów, drugi świadek zarazem fotograf. Szara sukienka, szary kwiat, witka płaczącej wierzby w szarościach. Jak nie wierzyć znakom? Chryzantema. Była ruda, bo rude buty wtedy rzucili. Co mówi kolor? Co powiedzą inni? Mąż teraz cudzy, żona w czerni, błękit, hortensji, łączy się z błękitem nieba. Dziwnie tak. Ponad urną patrzeć naraz w przeciwne strony. Staram się w tym tomiku patrzeć naraz w przeciwne strony, a więc do swoich początków i do chwil aktualnych. Ten wiersz jest wyjątkowo taki bardziej osobisty, inne są takie uogólnione. Poszukuje w tych wierszach tropie, mechanizmy radzenia sobie z rzeczywistością. I to na poziomie ludzkości, całych grup, pokoleń. Bo na przykład tutaj podejmuję taki dialog międzypokoleniowy. Występuję w pozycji rodzica. Rozliczam się z rzeczywistością, którą zostawiliśmy naszym dzieciom i wnukom. Patrzę z tamtej perspektywy, również patrzę z perspektywy ludzi starzejących się, starych. I tę optykę i tę perspektywę tu przedstawiam. Także przesiadam się z krzesła na krzesło i z każdym... No jak mały książę Wschody słońca, tak ja obserwuję nie tak uroczą rzeczywistość, ale, ale właśnie te trudne doświadczenia, co nam pozwala zniwelować ból, jakoś tak ukoić się troszkę wewnętrznie, usprawiedliwić, co decydowało o różnych fałszach, których jesteśmy współautorami. Mówimy, my jako pokolenie choćby, bo też ten wątek polityczny też tu się tak przewija, czyli to jest pytanie, to jak rzeczywistość przedstawiam. No nie mam takiej jednej wizji rzeczywistości, ale mam nadzieję, że jak się tak poskłada te różne wycinki, to jakaś ta rzeczywistość zmieniająca się bardzo, choćby w tym maleńkim wierszu nasza, by czytelnik ze mną podzielił to zdziwienie, jak ogrom czasu i zmian. Przeżyliśmy, mówię tu w perspektywie ludzinom, z mojego pokolenia. Przeczytasz? Nasza. Białe niedźwiedzie na ulicach, w fiordach firanek, białe storczyki. Tylko tyle, ale opowiada o tym spektrum. Tą bielą, tymi kształtami. Z jednej strony chce prowadzić tą bielą czytelnika, która jest taka od krainy śniegów, poprzez te firanki, białe storczyki, żeby na końcu ten biały storczyk, który jest takiej kultury też obcej, tak jak białe, niedźwiedzie są obce, też obcej, ale przede wszystkim pod względem temperatury odległe, że tam jest taki chłód, a tu jest to ciepło, cieplarniane ciepło. I żeby to w czytelniku się zderzyło i tylko daje mu te dwie linijki, ale zadań całkiem sporo. Bardzo mi się podoba ten tytuł. Pojęcia nie miałam, co oznacza to słowo. W związku z tym, co zrobiłam? No, otworzyłam internet i zaczęłam się wtedy zastanawiać, co też Magdalena Jankowska miała na myśli. Czy wiecznie zieloną roślinę, czy co mogłaby sugerować okładka książki, czy to jest lek homeopatyczny, bo też jest taki. Tak. I jeszcze było kilka innych znaczeń i doszłam do wniosku, że to wszystko jest dla ciebie ważne. Właściwie tak. Po pierwsze, jest to ten lek z rośliny, Ledum palustre, która po polsku nazywa się bagno zwyczajne. I dlatego ta okładka jest też taka bagienna. Patrzę, jak w tych różnych bagnach znajdujemy ten lek. Jak się poruszać. Jak się poruszać. Lek homeopatyczny. Jak wierzysz, to ci pomaga. Niesprawdzone medycznie działanie. Więc patrzę, jakie my to ledum zażywamy w różnych sytuacjach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 po siedem spięte gumką, tulipany, goździki, róże, szczęśliwe oczko pod ziarenicą w trójkącie bermudzkim. O tomie poezji Ledum z jego autorką Magdaleną Jankowską rozmawiała Grażyna Lutosławska. Tak powoli dobiega końca pierwsza część środowego wydania, wybieram dwójkę. Słuchamy nagrania Le Musiciens de Saint-Julien, a już za moment zajrzymy do ukraińskiej prasy kulturalnej. you. Mm -hmm.